Poczuł był dobrym określeniem, gdyż do jego nozdrzy zaczął docierać zapach zgnilizny. Stanął na chwilę, po czym zebrał w sobie całą odwagę i ruszył na południe. Do tej pory rzeka odbijała promienie księżyca, przez co Sargior miał dość dobrą widoczność. Dodatkowo z daleka widział mury waren, wyróżniające się w tle dzięki oświetlonej bramie bagiennej. Teraz jednak szedł w niemal całkowitej ciemności. Wędrował lasem i miał ochotę płakać. W życiu nie przypuszczał, że las nocą jest tak przerażający. By dodać sobie otuchy, dobył espadona i szedł przed siebie, gotów ciąć mieczem wszystko, co zastąpi mu drogę. Na jego szczęście, zagajnik nie zasługiwał na miano lasu, a drzewa były rzadkie i prześwitywał przez nie księżyc. Po kilku minutach gajk gładko zamienił się w równinę, porośniętą wysokimi trawami, z których gdzie, nie gdzie Wyrastało samotne drzewo. Sargior znów przypomniał sobie ustęp w bestiariuszu, tym razem dotyczący strzykw. Ku jego radości słowa woźnicy okazały się prawdą. Przez pola dała się widzieć świetlista łuna, która mogła być efektem co najmniej kilku ognisk. Sargior ostrożnie udał się w tym kierunku, uważając, by z pośpiechu nie nadepnąć pośród traw na ogon śpiącego Endriagi, emfizbeny, Skolopendromorfa albo innej, znanej mu jak na razie z teorii, bestii. Dlatego nim postawił nogę w kłębowisko traw, Wcześniej badał grunt espadonem. Po ponad kwadransie komicznego marszu, przypominającego pochód ślepca, Sargior dotarł do kotliny, w której dostrzegł wschodnią świątynię. Przypominała malutki neogotycki kościółek. Wśród niego paliły się cztery ogniska po jednym przy każdym rogu świątyni. Dodatkowo przy wejściu do budynku były umieszczone dwie wielkie pochodnie, co sprawiało wrażenie, że świątynia zdawała się płonąć pomarańczowym światłem, a każde pokryte witrażem okno stawało się migoczącym portalem do innego świata. Jednak tym, co zdziwiło Sargiora najbardziej, był fakt, że przy jednym z ognisk stali ludzie. Dwóch ludzi, jeśli chodzi o ścisłość. Sargior nie starał się udawać, że zabłądził. Przeczuwał, że jego obecność już została zauważona. Po wędrówce w ciemnościach nawet się ucieszył, że znalazł towarzystwo. Ochoczo zbiegł w dół po stromiźnie kotliny, i zatrzymał się przed ogniskiem, przy którym stali ludzie. Sargior z całą pewnością przerwał im jakąś ożywioną dyskusję. Witajcie! Powiedział z najbardziej niewinną miną, na jaką go było stać. Dopiero teraz uświadomił sobie, że przez całą drogę, z powodu strachu, nie przygotował żadnego planu działania. Nie wiedział, jak wytłumaczyć swą obecność w świątyni tak późną porą, ani po co w ogóle do niej przybył. Domyślał się jedynie, że nie mógł powiedzieć prawdy. Jednak sekwencja zdarzeń, w które nieświadomie wpadł, sprawiła, że nie musiał mieć żadnego planu. Przed ogniskiem stał potężny, ciemnoskóry mak który mógł mieć nie więcej niż trzydzieści wiosen. Jego czerwona szata, ozdobiona motywami płomieni, okrywała barczyste ciało aż do kostek. Opierał się o solidny drewniany kostur, który był zapewne różdżką bojową. Potwierdzał to kryształ wetknięty w zwieńczenie kostura. Obok maga, stała jedna z piękniejszych kobiet, jakie Sargior widział podczas swego krótkiego życia. Ciemno-rude, lśniące i gęste włosy, zaczesane do tyłu i spięte w wysoki kucyk, odsłaniały gładką i groźną zarazem twarz. Odziana w zbroję zakrywającą tułów, talię oraz częściowo uda, Kusiła wzrok długimi nogami, falującymi przy każdym oddechu piersiami, wyglądającymi jak dwa fruty oraz wcięciem w talii, Tak wąskim, że zdawałoby się, że obejmie ją dłońmi. Kiedy Sargior prześliznął się wzrokiem z do dekoltu i zobaczył, że na plecach kobiety znajduje się długi, cisowy łuk, Natomiast szerokie, rzemykowe pasy trzymające kołczan ze strzałami przyjemnie oplatały się wokół prawego uda kobiety. — Nie wiem, co tu robisz i kim jesteś, ale jestem zmuszony prosić cię o pomoc — odezwał się nagle mak głosem kojarzącym się z szumem pustynnej burzy. Kobieta spojrzała na niego ze zdziwieniem, po czym skierowała wzrok na Sargiora. Zielone oczy prześwidrowały i urzekły go w jednym momencie. Jeśli wytłumaczysz mi, co się tutaj dzieje, z przyjemnością wam pomogę, powiedział Sargior. Mak zatrzymał wzrok na przybyłym mężczyźnie. Obserwowany wytrzymał świdrujące spojrzenie czarnych niczym węgle oczu. Wszystko wytłumaczę dokładnie. Gdy pomożesz nam pokonać demona, który zawładnął świątynią. Co takiego? krzyknął Sargior, aż prysnęły drobinki śliny. Prośba przerosła jego najśmielsze oczekiwania i domysły. W wielkim skrócie, powiedziała uczniczka. w tej świątyni otwarły się wrota prowadzące do wymiaru demonów. Należy zejść do podziemi, gdzie mnożą się pomniejsze demony, zabić ich przywódcę i zapieczętować bramę. I to jeszcze dziś w nocy. Jak widzisz, wtrącił się mak. Oboje jesteśmy specjalistami. W walce na dystans. Potrzebujemy wojownika, który będzie walczył w bezpośrednim starciu, a ty na takiego wyglądasz. — Jak dla mnie to wygląda na tchórze i wagabundę — powiedziała rudowłosa kobieta. — Przestań go postponować. Mak położył rękę na ramieniu uczniczki i spojrzał na Sargiora. — Jaka jest twoja odpowiedź? Sargior zgłupiał dokumentnie. Nie spodziewał się, że stanie się uczestnikiem działań mających na celu wkroczenie do świata demonów oraz pokonanie jednego z nich. Nagle usłyszał czyjś zachrypnięty głos. Zgoda. Nim zorientował się, że właśnie zgodził się na najdziwniejszą wyprawę w swym życiu, mak zakonu ognia odpowiedział – Ruszajmy bezzwłocznie. Nie dysponujemy bowiem nieograniczoną ilością czasu. Kompania udała się do świątyni. W środku panował niepokojący półmrok. Świątynia była wielkości średniej kapliczki i taki też miała wystrój. Małe witraże, kolumny, niewielkie posągi, toporne ławy, klęcznik i chłostnik oraz mnóstwo kandelabrów było głównymi sprzętami w świątyni. Sargiorowi od razu rzuciła się w oczy ogromna dziura w podłodze, w miejscu, gdzie wcześniej najprawdopodobniej był ołtarzyk, po którym został tylko gruz i pęknięta na pół kamienna płyta. Cała ściana, przy której znajdowała się dziura, była zbryzgana krwią. Sargior zauważył, że pomiędzy stertą kamieni wiją się niczym węże przysypane pyłem wnętrzności. Dostrzegł także zakrwawione ramię. Członek zakonu zauważył zaniepokojony wzrok Sargiora. Kapłan świątyni zginął na miejscu. Nie mieliśmy czasu go pochować. Jestem dekart, powiedział zupełnie niespodziewanie a waleczna białogłowa to rogę. Nie dubituj o jej zdolnościach tylko ze względu na płeć i nie zrażaj się do twardego charakteru. Ona eskamotuje swe dobre cechy przed obcymi. Sargior pokiwał głową na znak zrozumienia, choć nie rozumiał. Walczyłeś kiedyś z ożywieńcami? – zapytała Har do łuczniczka. – Nie mam zbyt dużego doświadczenia – odpowiedział Sargior i poczuł się jak na odpowiedzi ustnej z matematyki. – To nic trudnego – uśmiechnął się Mak. – Na zombie wystarczy dekapitacja. Szkielety natomiast trzeba mocniej uderzyć, aby się rozsypały. Strzał w głowę lub spalenie też działa, o czym się dziś przekonaliśmy. Czarnoskóry mężczyzna puścił oko do łuczniczki. Tam na dole, kontynuował, wskazując otchłań, którą, co Sargior dopiero teraz zauważył, prowadziły wąziutkie schodki. Są dwa poziomy podziemi. Jeden już wyczyściliśmy. Zajęło nam to cały dzień. Teraz czeka nas drugi poziom. Zapewne spotkamy tam wyższego rangą demona. Unieszkodliwimy go i zapieczętujemy portal. Twoim zadaniem, jak już wspomniałem, będzie walka w bezpośrednim starciu. Pamiętaj, że liczymy na ciebie i obdarzyliśmy cię zaufaniem. I nie alteruj się o zapłatę. Będziesz mógł wziąć spod ziemi... Co tylko ci się spodoba. Sargior był oszołomiony. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. Ledwie się zorientował, co się wokół niego dzieje, a już uczniczka weszła na pierwsze stopnie schodów i ponętnie, ruszając biodrami, schodziła na dół. Po chwili cała trójka znikła w ciemnościach. Sargior zszedł do podziemi jako ostatni. Schody prowadziły do wielkiej sali, przypominającej loch. Była ona zbudowana z grubych, topornie ciosanych kamieni. Sufit podpierały chaotycznie ustawione, szare i grube kolumny. W ścianach nie było okien. Gdzie niegdzie wisiały pordzewiałe łańcuchy. Hala była oświetlona jedynie pochodniami umieszczonymi w żelaznych obejmach, Dlatego minęło kilka minut, nim sargior przyzwyczaił się do mroku. Dekart i rogę. Szybko ruszyli w stronę jedynych drzwi, jakie znajdowały się w sali. Sargior udał się za nimi i spostrzegł, że cała komnata jest usłana stertami kości, zardzewiałymi mieczami oraz szczątkami nadgniłych ciał. Zszokowany uwierzył w każde słowo maga zakonu ognia. Po przebyciu kilkunastu sążni trójka śmiałków stanęła przed potężnymi drzwiami. Dekart bez cienia strachu otworzył je na oścież. Weszli do jeszcze większej sali, która była powiększoną kopią poprzedniego pomieszczenia. Sargior kopnął kupkę kości. Echo padających gnatów odbiło się po całej hali, Uczniczka spojrzała na niego z wyrzutem i ruszyła za magiem ognia. Ten szedł pewnym krokiem, który odbijał się głuchym echem, przyświecając sobie kosturem, którego koniec świecił niczym latarnia. Po chwili znaleźli się obok wyrwy w kamiennej posadce, w której znajdowały się kolejne schody. Mag skinął na Sargiora, i szybkim ruchem głowy wskazał mu wejście do niższego poziomu podziemi. Nie wiedzieć czemu, odkąd znaleźli się w ponurych lochach, nikt nie odezwał się ani słowem. Sargior wziął głęboki oddech. Bał się dużo bardziej niż podczas wędrówki wzdłuż klenia. Jednak chęć przygody, ciekawość... Oraz potrzeba udowodnienia swej męskości przed rogę pchnęła go na pierwszy stopień schodów. Później na drugi, trzeci, czwarty i trzydzieści sześć kolejnych. Po chwili wszedł do sali o podobnej wielkości i wystroju, co ta z górnego poziomu. Z tą różnicą, że sterty kości i gnijące ciała nie walały się już na posadzce. Teraz, jak gdyby nigdy nic, stały rozpierzchnięte po całej hali w grupkach liczących po kilkanaście sztuk. Ożywieńcy! Od razu wyczuli obecność intruzów. Sargior poczuł, jak z za jego pleców wyskakuje rogę i posyła pierwszą strzałę która ugodziła najbliższego ożywieńca prosto w oczodół. Szkielet rozsypał się, jakby podtrzymująca jego kości energia gdzieś się ulotniła. Chwilę później Descartes stanął u prawego boku Sargiora i zaczął tworzyć w dłoniach ognistą kulę, którą po chwili cisnął w grupę szkieletorów. Pocisk niemal natychmiast spopielił kolejnego ożywieńca. Łuczniczka i mak zaczęli powtarzać ten proceder, systematycznie likwidując przeciwników. Ci nie pozostawali bierni. Zombie powoli ruszyły w stronę napastników. Natomiast szkielety dobyły miecze i puściły się pędem w stronę trójki ludzi. Sargior zrozumiał, że przyszedł czas na jego działanie. Dobył Espadona. I ruszył w stronę pierwszej fali ożywieńców. Strach i panika pomogły mu wpaść w trans. Ciało mężczyzny samo przybierało pozy do ciosów oraz uników. Tym sposobem Sargior, jak przez mgłę, pamiętał swoją potyczkę. A była ona dość efektowna. Pierwszy szkielet biegnący z mieczem uniesionym nad czaszką. Nie zdążył go nawet opuścić. Został powalony na ziemię potężnym uderzeniem z barku, po którym już nie wstał. Dwaj kolejni przeciwnicy zostali unicestwieni prostym, poziomym cięciem, które pogruchotało im kręgosłupy. Sargior dostrzegł kątem oka atakującego go od prawej zombie, jednocześnie z lewej i zamierzał się na niego kolejny szkieletor. Szybka finta. Pozwoliła znaleźć się tuż obok zombie, który był zbyt wolny, by dostać w swój trupi uścisk kark Sargiora. Ożywieniec został uderzony klingą w głowę, zatoczył się i stanął do Sargiora tyłem. W tym momencie Sargior przypomniał sobie wszystkie gry i filmy o nieumarłych. I przypomniał, co oznacza dekapitacja. Krótkie cięcie oddzieliło głowę od tułowia i posłało zombi na kolana. Następnie przewrócił się bokiem na ziemi i został już przy tej pozycji. Jednocześnie szkielet znów zamachnął się na Sargiora, ale ten energicznie odskoczył do tyłu. Trzymał Espadona poziomo, po czym dźgnął nim ożywieńca. Miecz Zaklinował się pomiędzy żebrami szkieletu. Sargior nie miał innego wyjścia, jak kopnąć nieprzyjaciela w mostek. Szkieletor odleciał, już w powietrzu się rozsypując. Sargior dostrzegł, że skupił na sobie uwagę strażników podziemi. Dzięki temu łuczniczka i mak mogli bez problemu osłaniać go i eliminować nieprzyjaciół z daleka. Ożywieńcy nie grzeszyli inteligencją – i zmysłem strategicznym, Sargior rozpoczął śmiertelny taniec. Wykonywał szybkie półobroty i za każdym razem pozbawiał życia krótkim cięciem, samą końcówką miecza w bark lub kark szkieletu. Ożywieńcy byli nieporadnymi i pokracznymi wojownikami i ich jedyna siła tkwiła w ilości. Sargior musiał jedynie uważać, by żaden z przeciwników nie znalazł się za jego plecami. Powolne unicestwianie ożywieńców oraz odgłos gruchotanych kości coraz bardziej mu się podobał. Walka okazała się tak łatwa, że Sargior traktował ją raczej jak zabawę niż jak prawdziwą potyczkę. Kiedy druga fala przeciwników przedarła się przez morderczy deszcz strzału i ognistych kul, Sargior zaczął lekceważyć niebezpieczeństwo. Chwycił miecz oburącz i zaczął kręcić się wokół własnej osi, siekąc potężnie każdego szkieletora, który znalazł się w zasięgu Espadona. Technika ta była dość efektywna, dopóki ostrze... Nie natrafiło na masywnego, mięsistego zombi. Mimo impetu miecz zatopił się w boku nieumarłego jedynie do połowy i utkwił na dobre. Sargior poczuł szarpnięcie i wypuścił z dłoni klingę. Zombi przewrócił się na bok, a sterczący z niego espadon nie pozwalał mu obrócić się na plecy lub brzuch przez co nie umarły nie mógł stanąć z powrotem na nogi. Niemalże w tej samej chwili natarło na niego dwóch szkieletorów. Jeden biegł pikując, drugi przymierzał się do potężnego uderzenia z czaszki. Pikujący strażnik podziemi rozsypał się, gdy trafiła go strzała w sam środek pustej przegrody nosowej. Dzięki temu Sargior Mógł wśliznąć się pod drugiego ożywieńca, nim ten opuścił ostrze i chwycił mocnym uściskiem klingę przeciwnika. Wykręcił ją i mocno szarpnął. W jego dłoniach wraz z stępą bronią szkieletu zostały jego kości przedramienia. Sargior bez namysłów bił miecz w oczodu u strażnika pod ziemi, i doskoczył do miotającego się na podłodze nieumarłego. Przytrzymał jego tor z nogą i potężnym szarpnięciem wydobył z jego cielska swój miecz. Zombie uczepił się rękoma jego nogawki, ale Sargior błyskawicznie wbił szpic Espadona w skroń nieumarłego. Za jego plecami pojawili się kolejni przeciwnicy, ale tym razem Sargior nie lekceważył ich. Jedno cięcie, wyprowadzone przez szkielet, spłynęło po całej długości Espadona i zatrzymało się na jego klindze. Dzięki temu Sargior był na tyle blisko ożywieńca, że zmiażdżył mu kości twarzowe krótkim i energicznym ciosem łokcia. Kolejny szkielet został zmieciony cięciem odśrodkowym. Sargior znów wpadł w rytm. W walce coraz bardziej przeszkadzały mu porozrzucane kości i leżące ciała zombi, o które się potykał. Po pięciu minutach szybkich pojedynków, z których Sargior wychodził bez najmniejszego szwanku, bitwa była skończona. W sali nie ostał się ani jeden strażnik podziemi. Sargior czuł, jak po plecach i czole spływa mu pot. Dostał zadyszki, ale był zadowolony, a nawet szczęśliwy. Poczuł się niezniszczalny i nieśmiertelny. Poczuł się herosem, poczuł się kimś ważnym, poczuł się twardym mężczyzną. Po bitwie Rogę zaczęła wyjmować z ciał strzały. Większość z nich nadawała się do ponownego użytku. Sargior podszedł do niej. Dzięki, że miałaś baczenie na moje tyły, powiedział. To nic takiego, rzuciła od niechcenia łuczniczka. Normalna współpraca. Gdybyś padł, cały impet ataku skupiłby się na mnie, a przecież właśnie tego chcieliśmy uniknąć. Racja. Dekart wyjął z rękawa malutki flakonik z granatową miksturą i jednym haustem wypił jego zawartość. Następnie podszedł do sargiora i poklepał go po ramieniu. Świetnie nam poszło. Bez ciebie zmitrężylibyśmy na tę komnatę północy. Co teraz? Spytał Sargior. Chwila odpoczynku i eksplorujemy dalej. Gdzieś tu powinny być drzwi do kolejnego pomieszczenia, a tam kolejni ożywieńcy. Taktyka ta sama? Upewnił się Sargior. Jakżeby inaczej? Uśmiechnął się Dekart. Przerwa trwała zaledwie kilka minut. Kołczan rogę znów był pełen, Dekart strzelał nad garstkami i stał obok wielkich, mogących pomieścić dwóch mężczyzn drzwi. Sargior oddychał miarowo i obsychał spotu. Zacieśnił pasek sakwy, tak by nie przeszkadzała mu w ruchach. Chwycił w dłoń espadona i spojrzał pytająco na maga zakonu. Ten szybkim ruchem głowy wskazał na drzwi. Sargior spojrzał na rogę. Kobieta patrzyła na niego swymi szmaragdowo-zielonymi oczyma z niecierpliwością i ponagleniem. Sargior zacisnął dłoń na klindze i ruszył w stronę wejścia do komnaty. Naśladując ruch z filmów sensacyjnych, jednym kopnięciem wyważył drzwi z zawiasów. Długim susem, przeskoczył przez próg i stanął jak wryty. Sekundę później, za jego plecami, po lewej i prawej stronie, stanęli Dekart i Rogę: Na Awoche, dokroćset, o kurwa. Te okrzyki świadczące o poziomie kultury bohaterów. Wywołał obraz, jaki ukazał się ich oczom. Zobaczyli hordę strażników podziemi. Stali oni ściśnięci i odwróceni do intruzów plecami, zapatrzeni w jeden punkt. Cała sytuacja przypominała koncert, gdzie liczna widownia podziwia występ swej ulubionej kapeli. Sargior nie widział, na co patrzą ożywieńcy. Nie pozwalało mu na to złe oświetlenie sali, ale się domyślał. Nagle wszystkie oczodoły skierowały się w stronę trójki ludzi. Zabrzęczały miecze, fala szkieletów ruszyła w stronę intruzów. Ożywieńców było tak dużo, że biegnąc w ich stronę, tratowali się nawzajem. Reakcja Dekarta była natychmiastowa. Poniechał inkantacji i czarowania za pomocą dłoni, dobył swój kostur i wymierzył go w stronę nacierających szkieletów. Z kryształu zamieszczonego na jego końcu wylała się fala ognia, która zmiotła dwa tuziny strażników podziemi. ziemi. Descartes podniósł różdżkę bojową, kierując kryształ w sufit, i po chwili znów skierował ją w stronę przeciwników. Kolejna fala płomieni oblała ożywieńców. W tym samym momencie rogę wkładała na cięciwe po dwie strzały i słała je na oślep. Ilość szkieletów gwarantowała, że każda strzała dosięgnie celu. Sargior nie mógł się nadziwić, z jaką szybkością łuczniczka operuje ramieniem, Kiedyś czytał, że sprawny łucznik był w stanie posłać w ciągu minuty dwanaście strzał. Rogę, jeśli chodzi o ścisłość. Biorąc pod uwagę fakt, że słała po dwie strzały naraz, wystrzeliwała ich w ciągu minuty czterdzieści sześć. Jednak pomimo tak potężnego ognia zaporowego, część ożywieńców przebijała się przez śmiercionośny deszcz, płomieni i strzał. Tymi właśnie niedobitkami zajmował się Sargior. Atakował każdego strażnika podziemi, który za bardzo zbliżał się do Rogę lub Dekarda, a było ich wielu. Sargior pracował nie mniej niż łuczniczka i mag zakonu, zadawał szybkie i precyzyjne ciosy, by nie tracić na jeden szkielet zbyt dużo czasu, jednak przeciwników nie ubywało. Zdawało się, że ciemna część sali jest portalem, z którego nieprzerwani wylewają się ożywieńcy, aż zaludnią cały kinor. Po kwadransie zaciekłej walki nieumarłych padło już tak wielu, że ich szczątki stworzyły mur, przez który ich pobratymcy musieli się przebić, by zaatakować trójkę ludzi. Nagle... Wysunięty do przodu sargior, dostrzegł w mroku coś, co bardzo mu się nie spodobało. Nad tylnym rzędem ożywieńców górował ogromny, wysoki na osiem stóp szkielet. Sargior zdołał jedynie dostrzec, że przeodziany był w srebrne, kolczaste naramienniki, hełm w kształcie korony oraz że trzymał długi miecz, również wykonany ze srebra. Reszta była po prostu potężnymi, grubymi kośćmi, które pod wpływem jakiejś nieznanej energii zespoliły się i tworzyły masywny szkielet. Sargior odwrócił się, by sprawdzić, czy Rogę i dekart widzą nadchodzącego demona. Kiedy usłyszał zachrypnięty głos maga, do komnaty. Szybko. Sargior domyślił się, że wycofują się do wcześniejszego pomieszczenia. Łuczniczka i mak w jednej chwili wskoczyli do sali. Sargior pobiegł za nimi. Kiedy się tam znaleźli Rogę i Dekart ponownie skierowali swój oręż w stronę drzwi, Sargior zrozumiał. Drzwi przepuszczą najwyżej dwóch ożywieńców. Tym sposobem strażnicy pod ziemi ustawią się gęsiego i będą po kolei padać od pocisków maga i łuczniczki. – Kończy mi się moc w różdżce! – krzyknął mag. – A jak u ciebie rogę? – Nie więcej niż pół kopy strzał! – odparła zdyszana łuczniczka, patrząc szybko na kołczan. – Jest źle! – zreasumował Dekart. — Nie zauważyliście, że te suche kości nie kwapią się, żeby przejść do tej komnaty? — stwierdziła Rogę. — Mam nadzieję, że to nie cisza przed burzą. — Faktycznie. Odkąd trójka śmiałków zreiterowała, żaden strażnik podziemi nie ruszył za nimi w pościg. Korzystając z wolnej chwili, Sargior zapytał. — Widzieliście ten szkielet w hełmie? – Co? – twarz Dekarta pokryła się cieniem. – Wielki szkielet! W hełmie i z długim mieczem! – powtórzył Sargior. – A więc jednak!